Cześć, rozpoczynamy audycję Masz 3 Życia w akademickim Radiu Luz na 91 i 6 FM Przed mikrofonami Michał Hawełka Michał Dobrzycki Oraz Miłosz Szymczak, audycję realizuje Gosia Kilar To co, prosto do newsów Dużo się dzieje Tak, a działo się mianowicie, bo czwartek, tak, czwartek, czyli dzień po niepodległości naszym Odbyło się Nintendo Direct, Ostatnie w tym roku Pierwsze już bez Satoru Iłaty, który zmarł w tym roku Mm, I tam zapowiedziano sporo rzeczy, o których nie mówiono wcześniej między innymi, ale też powtórzono dużo rzeczy, które już były. I może, nie będę wszystkiego wymieniał, bo tego jest bardzo dużo, można sobie znaleźć podsumowania w sieci ja może wymienię te najważniejsze rzeczy, które się pojawiły, bo na, na przykład y, dużo rzeczy z Pokémonami się pojawiło. Zapowiedź Pokémon Super Mystery Dungeon, y, przypomnienie o Pokemon Pokken Tournament. Czyli połączenie... Tak, poke Pokemon i Tekken, tak? Tak, to już chodzi na automatach w Japonii, ale to będzie na Wii U w Europie również, na wiosnę 2016, 2016 roku, czyli w przyszłym roku. Co będzie jeszcze? Będzie Pokémon Go, to wiadomo, na razie na początku tylko w Japonii. Pokémon Picross, kolejny free-to-play od trzecie Pokémonów na Nintendo, na Nintendo 3DS-a. I chyba najmniej ciekawy z tych wszystkich trzech, które tu już będą, bo to jest ta gra taka, gdzie się... Mm. Ma się w kolumnach i w wierszach napisane, ile tam jest do zaznaczenia takich... Jezu, to jest trudne strasznie. Tak, to jest mega trudne. I się odkrywa obrazki Pokémonów Najgorsza moim zdaniem z tej trójki gra, ale no zobaczymy, przekonamy się. Co jeszcze było? O, to, że wyjdą pokemony te stare, najstarsze, czyli Blue, Red i Yellow, będą w wersji na Virtual Console na 3DS-a, czyli będzie można te start w tej się na 3DS-ach i będzie działało wymienianie się pokemonami przez już, powiedzmy, nie po kabelku jak to kiedyś było, tylko przez Wi-Fi. Nowości? Nowości. Powiedz mi, czy to jest prawda, że Nintendo powiedziała, że pierwsze ich mobilki będą free to playami? Mm, no w ogóle to już mówiłem kiedyś o tym, że pierwsza ich mobilka którą zapowiedzieli i na której dużo stracili renom, między innymi od akcjonariuszy to to, że ta gra nie będzie grą tylko będzie taką usługą społecznościową no to nasze postacie mi będą tam mogły sobie wymieniać o sobie informacje, które wcześniej podamy w takim formularzu, więc to jest powiedzmy mało ciekawe dla nas. Może w Japonii to jest ciekawe, bo oni są tacy zamknięci w sobie z zasady i będziemy im się łatwiej komunikować w ten sposób, ale dla nas to jest coś mało w ogóle interesującego, może w ogóle to nie widzi u nas, nie wiem. Więc to jest na razie słaba rzecz od do z tej strony. Co jeszcze zapowiedziano? Star Fox Zero, już podano termin premiery w 2016. To jest gra, na którą wszyscy czekają, bo to będzie latanie statkami kosmicznymi za pomocą tego gamepada który będzie używany jako volant będzie zamienianie się z statków w mech i w inne urządzenia, w czołgi, jaki super gra w ogóle, wszyscy na to czekają, ale to dopiero w kwietniu przyszłego roku. Co jeszcze najważniejszego, Nintendo DS dostało taką aplikację gdzie można malutkie odznaki zdobywać w pewnej grze i potem je umieszczać w menu, żeby je upiększać tylko, że to jest całkowicie płatne, więc nieciekawe moim zdaniem bo się nie opłaca po prostu, bo szansa na zdobycie nie, nie, nie, nie będę w ogóle tego, to chodzi o to, że mamy takie automaty, gdzie się takie łapie te odznaczki, i każdy żeton do automatu kosztuje 4 zł, chyba 5 prób, więc drogo, drogo, drogo. Co jeszcze zapowiedziano, że wyjdzie Zelda Twilight Princess w HD 4 marca przyszłego roku. Czyli remaster. Tak, ale no na no, no, no wszyscy na to czekają, w ogóle to będzie rok Zeldy. tym przyszły dużo rzeczy z Zeldą związanych będzie wychodziło. I to chyba już nie z Nintendo Directa, wszystko. Yy, przypomnę może jeszcze to, że odbywa się Game Awards. Jeszcze nie znamy wyników, jeszcze zostało trochę godzin, zresztą jest odliczenie na ich stronie, ale to jest taki chyba jeden z najbardziej reno, reno, renomowanych festiwali, konkursów yy, o grach i tam że zdominował kilka kategorii wręcz. Oczywiście tę najważniejszą, Gra Roku, ale również yy, Studio Roku, co projekt które się tam załapało. Kilka jeszcze innych kategorii, no mamy nadzieję, że jak najwięcej z nich yy, zdobędziemy. Biedny Dying Light. Biedny Dying Light, który został przyśmiony. No, troszeczkę. Ja mówiłem wcześniej o tych grach mobilnych yy, od Nintendo, to tak a propos jeszcze gier mobilnych, raport yy, firmy EDAR yy, stwierdzili, wybadali w zasadzie, że rynek gier mobilnych jest warty 28 miliardów dolarów. Dużo? 28 miliardów. Takie bardzo małe informacje. To jest cały rok, tak? Z zeszły rok? Tak. To jest taka kwota, trochę trudno sobie ją wyobrazić Co można za to kupić, czy można, nie wiem Wyżywić jakieś miasto na rok Czy, czy... mnie to ciekawi, bo 25 miliardów Nie wydaje się być tak dużo większą Liczbą w porównaniu do tego Za ile Blizzard kupił Kinga to. który to 5 milionów prawie 5 milionów. miliardów, tak? Miliardów. No więc tak jakoś ciekawe, ciekawe a, tak. a propos pieniędzy Skoro już o pieniądzach mowa Też mam jednego newsa To ja może najpierw powiem szybko o Fallout 4, o którym się mi już trochę więcej nam powie, yy, sprzedał się w 12 milionach egzemplarzy i z tego co Bethesda się chwaliła, zarobili już 750 milionów dolarów. Znowu dla mnie jakieś liczby, nie do wyobrażenia, o co chodzi, czy to jest dobrze, yy, czy to źle. To jest dobry wynik, jak na, na dnie tydzień od premiery. I związany z tym drugi news, czyli Black Ops 3, który po raz kolejny dobrze się wyreklamował, zareklamował i w ciągu weekendu zarobił 550 milionów dolarów. To jest lepszym otwarciem niż film, który miał niby najlepsze otwarcie, czyli Jurassic World. Taka niespodzianka. Czyli gry są już lepsze i ważniejsze od filmu. No, tu trochę jest ta różnica, że bilety do kina są tańsze niż gry, na przykład. A, um, to też. Więc ciężko to porównywać, ale to samo to, że już, już przekraczamy takie granice, jakby, no to jest to jest dobry wynik. To e, ja mam dla Was też jednego newsa. E, kojarzycie pana John Herr, pewnie niewiele wam powie, ale taka gra jak Sensible World of Soccer. Mówi. E, więc pan, który stworzył tą grę, wystartował na Kickstarterze ze zbiórką pieniędzy na duchowego następcę tej gry. Nie wiemy, o. co to będzie, natomiast e, już zbierają pieniądze. Tak, ja widziałem, że tytuł ma się nazywać Social Soccer. Ojej, na Facebooku? <grym tak. <grym to pewnie, <grym>, pewnie tak. Będzie, że. Zaproś znajomego, dostaniesz dodatkowy gwizdek. Ja myślę, że po prostu wszyscy będą zawiedzeni, bo przecież Sybil Soccer to klasyk, a już jest coś takiego, A teraz zrobienie czegoś nowego, tak jak robienie half Life 3, no... <grym> Conf confirmed. Confirm. Confirm. <grym> już, powiedział, że... już powiedział Half-Life 3, confirmed. <grym> Potwierdzone, wyjdzie. Y teraz przeniosę nas na chwilę do świata filmowego, co prawda to nie będzie taki... Nie będziemy mówić stricte o filmach, ale... Dyrektor, chciałem powiedzieć. Reżyser Nowych Gwiezdnych Wojen, J.J. Abrams, stwierdził, że on też chce się wpisać w świat growy. Yy, jakby ciekawostka dla mnie po tym, jak Guillermo del Toro stwierdził, że on już nie chce, po tym, jak tam wszystkie gry, które on miał z Kojimą robić, nie za bardzo wyszły. Więc ciekawy jestem, czy Abrams się w końcu w coś wpakuje, czy będą te odblaski takie w jego grach, jak to ma w filmach zazwyczaj. Tak, ale to jest ciekawe, bo zazwyczaj jest tak, że to raczej yy, z gier się robi filmy i z tak. rynku growego można przejść do rynku filmowego, ale ktoś, kto robi filmy i przyjdzie do gier, no w scenariusze oczywiście można pisać, ale yy, zabrać się za całe gry, no to... Zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy też, jak yy, pójdzie firmie Activision Blizzard, która stwierdziła, że założy swoje studio telewizyjne i, i filmowe. Najprawdopodobniej bardzo wierzą w sukces filmowego Warcrafta. No, no tak. ja im życzę powodzenia, bo bardzo chciałbym zobaczyć StarCrafta chociażby filmowego. Po tym, o. co widziałem na bliskonie myślę, że jest potencjał, jest no, potencjał. Nie akurat nie rusza film Warcraft, ale fajnie, jak powiedziałeś teraz o filmie StarCraft, no to bym obejrzę osobnością. I skoro już mówimy o Blizzardie, no to jeszcze warto wspomnieć, że w czwartek miała premiera dodatku do Hearthstone'a, yy, Liga Odkrywców, wzorowana bardzo na w zasadzie przygodach Indiana Jonesa, czy jak to w Hearthstone'ie, Harrisona Jonesa. Latają kapelusze po grze. Latają kapelusze, pierwsze skrzydło już dostępne, zresztą możecie u nas na YouTube obejrzeć jak pokonać trzech pierwszych bossów na poziomie heroicznym. Przypominamy youtube.com ukośnik masz trzy życia, a każde kolejne skrzydło jak wyjdzie to też się u nas na pewno pojawi. I myślę, że ten temat chyba zamyka dzisiejsze newsy, bo czeka na was y, opowiadanie nasze o trzech różnych grach, trzech dużych grach. Y, pierwsza będzie... Fallout 4. A to za chwilę. Słuchajcie, audycji. Masz trzy życia w akademickim Radiu Luz na 91 i 6 FM, i przechodzimy do pierwszej gry. Pierwszej gry, która wyszła we wtorek, czyli stosunkowo niedawno. Miłoż, oddaję Ci głos. Okej, okay, mowa mianowicie o Fallout 4, czyli, e, jakby to powiedzieć, która to jest część z kolei. Jak liczyć dwie pierwsze, plus Fallout Tactics, to jest 3, 4 to była trójka, 5 to była 9, nie. Teraz szósta część Fallouta. Można powiedzieć, chociaż jeżeli policzyć jeszcze grę mobilną, Fallout Shelter, ale to powiedzmy to jest coś z boku. Szósta część Fallouta, czyli Fallout 4, wyszła w wtorek. Ja grałem w nią właściwie codziennie. Bo... Po, 12, po 25 godzin. Tak, czego nie, nie zawsze lubiłem nie fabularną, ale o tym za chwilę. Bo Fallout 4 niesie ze sobą bardzo dużo zmian w porównaniu z poprzednimi częściami. Na przykład z, no, z trójką Mini Vegas, bo o nich mówimy, no, nie skupiamy się na tych starych, które są czymś zupełnie innym. I bardzo wiele rzeczy uproszczono, mimo że niektóre utrudniono i to jest dość y, paradoksalne, bo parę rzeczy się poprawiło, a niektóre rzeczy się popsuły, moim zdaniem w porównaniu do poprzedniej części i o tym wszystkim y, będę mówił. Zacznijmy może od tego, że na początku oczywiście jak zawsze wybieramy naszą postać, y, imię, płeć i, i wygląd, a wygląd to jest naprawdę y, coś ala coś edytor 3D, bo tam można tyle rzeczy zmieniać. Jak w Simsach? W Simsach to tam jest, powiedzmy, dwa razy mniej opcji co do tego, bo tu modyfikujemy górną część żuchwy dolną, część żuchwy środkową, usta górne, usta dolne, usta całe usta, jakieś takie kości policzkowe, wszystko. Tego jest, multum siedziałem nad tym pół godziny, chcąc upodobnić tę postać do siebie, no nie udało mi się. ale. Widziałem, ale teraz, widziałem jak ktoś upodobnił e, główną postać do Geralta. Widziałem, tak. Ktoś zrobił z tego po prostu Wiedźmina, który chodził w świecie Fallouta i mi się udało. No ja nie jestem grafikiem 3D ani... Nawet grafikiem, więc. Yy, Ani nawet 3D. Nie dało mi się, dlatego w grze taką maskę gazową, żeby nie było widać, że to nie jestem ja. Natomiast yy, ta postać jest tak gruba, jak ja, więc to się akurat zgadza. Ale przejdźmy dalej, bo to było tworzenie postaci. Oczywiście jest możliwość wyboru płci, bo, mam, bo fabularnie starujemy... Zaczyna historia się od małżeństwa, możemy grać jednym z tych małżonków. A fabuła, zaraz, zaraz powiem pewną fabułę, może? Albo o, zacznijmy od fabuły. Rzecz się dzieje w krypcie 11, ale początek gry jeszcze nie jest w krypcie, to jest w czasie jeszcze przed wojną. Jesteśmy przed wojną, mieszkamy sobie w amerykański sen, mieszkamy sobie na przedmieściach i tak dalej, ale trzeba uciec do krypty, bo gdzieś tam lecą bomby i uciekamy całą rodzinką, a potem się dzieje coś smutnego, bo raz, okazuje się, że ta krypta jest, tak jak wszystkie inne krypty praktycznie, eksperymentem, który nie miał na celu nas ochronić przed wojną atomową, ale badać jakieś rzeczy. No, my stajemy się obiektem eksperymentu i w wyniku jakichś tam różnych y, zawirowań. Y, raz, że tracimy małżonka, to nie jest spoiler, to spocząte gry, tracimy małżonka, a dwa, że ktoś nam kradnie syna, jeszcze nie niemowlaka. Y, I to jest w sumie, w sumie nasz cel w tej grze, żeby tego syna odnaleźć. No, ale wychodząc z krypty na powierzchnię, y, mamy jeszcze przed sobą długą drogę, zanim w ogóle się do synka y, uda nam dostać, bo po drodze jest bardzo wiele rzeczy, ale to w sumie m, może skończy na tym fabułę, bo fabuła jest y, czymś, czego nie powinno się zdradzać. Y, może Powiedz mi tylko, skąd pies? Pies jest zaraz po się skrypty, gdzieś tam się pałęta i y, nawet nie wiem, czy chyba ja nic nie dawałem do zdania, po prostu podszedłem do niego i się przemilimy to wszystko. Więc pies jest, ma na imię ochłap, tak jak w falloucie bodajże dwa czy w jedynce. By, by, można było sobie przygarnąć w polautach, poprzednich, tych starych bardzo. I też się to nazywał ochłap, więc e, tłumacze, powiedzmy, zrobili do, ro, dobrą robotę, bo trzymali się tego, co było kiedyś. Chyba, że tak naprawdę się to słowo tłumaczył. Nie pamiętam, jak jest po angielsku ten ochłap, e, ale ten pies... O nim może za chwilę. Co uproszczona? Statystyki naszego gracza, bo to była gra RPG od, od zawsze i te statystyki bardzo uproszczona, już nie możemy, w sensie wybieramy na początku te special, te statystyki natomiast nie modyfikujemy ich w trakcie gry, nie modyfikujemy naszych umiejętności w trakcie gry, jak kiedyś to było tylko zmieniamy perki, czyli takie umiejętności dodatkowe, które co poziom można sobie wybierać w postaci bardzo fajnej takiej planszy, gdzie mamy rozpisane z obrazkami, animacjami co każdy daje, no ale to jest spore uproszczenie w porównaniu do poprzednich części, gdzie mogliśmy nieco lepiej sobie tym sterować wszystkim. Zmieniło się też tak, y, że kiedyś szansa na trafienie krytyczne była taka dość losowa, była pewnym procentem, to było modyfikowane. Teraz y, uderzenie krytyczne polega na tym, że w trakcie walki rośnie nam taki pasek. Jak jest się wypełni, to piszemy spację i nasze kolejne trafienie będzie krytycznym. Mimo, że nawet możemy nie mieć żadnej szansy na trafienie, 1%. to o krytycznym i praktycznie chyba zginie, jeśli to był strzał w głowę więc to też się uprościło sporo. Co się poprawiło na przykład moim zdaniem? Zbieranie przedmiotów. Kiedyś w Falloutie 3 trzeba było otworzyć yy, szafkę, otwiera nam się takie taki menu przenoszenia przedmiotów itd., itd. Teraz można też to zrobić, ale jest prostsze rozwiązanie. Po prostu podchodzimy do takiej szafki, i od razu nam się pod kursorem wyświetla lista przedmiotów, które są w środku My sobie kółkiem myszy wybieramy te, które nas interesują i jednym klawiszem sobie każdy wybieramy i to jest bardzo fajne moim zdaniem to jest takie uproszenie jak y, wpisywanie cyfr z klawiatury w Fallout w... 2 więc więcej tego nie było, trzeba było trzymać plusa przez pół godziny, żeby urosło do 1000 na przykład a tej można było sobie wklepać z klawiatury i to jest fajne y, co jeszcze tam się uprościło? może coś się skomplikowało, y, bo w grze pojawił się taki bardzo skomplikowany crafting Bardziej skomplikowane niż w poprzednich częściach, bo na przykład do jednego pistoletu możemy chyba z sześciu różnych elementów ulepszać. Wszystkie elementy ulepszamy za pomocą części, które zbieramy, które się bierze ze śmieci, bo często musimy ze sobą śmieci w tej grze. W starych grach też tak było, ale one były mało warte. Tutaj te śmieci można zamiast sprzedawać, przetworzyć na różne takie podstawowe elementy jak metal, aluminium, miedź, yy, guła, cokolwiek. I z tych wszystkich części sobie dobudowujemy nowe magazynki, nowe lufy itd., itd. To znacznie polepsza możliwości tych broni itd., itd. Dalej, jeżeli chodzi o sprzęt, pan też wspomagany. W poprzednich częściach to było uzyskiwane gdzieś pod koniec gry. Tutaj na samym początku dostajemy pan też wspomagany, tyle że on ma bateryjkę. Jak ta bateria siądź, to praktycznie jest nie do użytku, bo za wolno chodzimy i nie mamy niektórych umiejętności, więc y, trzeba te baterie uzupełniać. Co dalej? Budowanie. Fallout Shelter, ten na mobilne urządzenia, był tak naprawdę wstępem do tego, co jest w Fallout 4, bo tam możemy całe osady budować, mieć w niej ustawników, przydzielać im zadania, nie y, budować elektrownie, budować jakieś farmy, przydzielać im to, jakieś wieżyczki obronne i ty, tego sporo. I spędziłem nawet godzinę nad tym, y, jak w Simsach. Tyle, że to za bardzo nic nie daje tak naprawdę, bo możemy tam Nowych osobników zbierać i im polepszać życie, ale to tak naprawdę nie ma żadnego celu. Oprócz tam takiej naszej bazy wypadowej, gdzie możemy trzymać rzeczy i spać, na przykład. Co jeszcze uproszczono? Dialogi uproszczono. Kiedyś to była lista tekstów do wyboru. Teraz mamy tak, jak bodajże w Mass Efekcie, strzałka, góra dół, lewo-prawo, z takimi skrótami to jest tak albo nie. Ale tak naprawdę, jak klikniemy tak, to ta postać mówi jakieś długie zdanie, ale w momencie wybierania nie wiemy, co on powie. Po prostu wiemy, że się zgodzi i to jest moim zdaniem uproszczone. Zresztą te dialogi są trochę płytkie, więc yy, z drugiej strony nie jest to aż tak złe. Ale te dialogi się na pewno yy, na złe pogorszyły po prostu. Yy, co jeszcze powiem o radyjku, bo muzyka że jest fajna. Na początku mamy dostęp do dwóch stacji radiowych. Jedna prowadzona przez takiego bardzo nieśmiałego gościa, który cały czas... Yy, yy, a teraz sywa piosenka tego i tego. I jest fajna o tyle ta stacja, że gra takie fajne klasyki Na przykład gra muzykę country wymieszoną na potrzeby gry, bo śpiewają tam o bojach, o takich rzeczach Albo grają numery, które były tymi tematami z poprzednich falloutów, na przykład z jedynki Maybe, fajny numer I jest druga stacja, która gra klasykę i tam można przy na przykład y w Walkiri, Wagnera Rozwalać wrogów, bardzo fajna sprawa Co zresztą może powiem o tym, opsie, Ten pies nam nosi rzeczy, zabija wrogów, jest nieśmiertelny, ale musimy go leczyć I to w sumie wszystko o psie. Bardzo fajny towarzysz szczeka i tak dalej, znajduje nowe rzeczy, znajduje jakieś skarby. I ostatnia rzecz, grafika. Ta się bardzo niewiele zmieniła w porównaniu do poprzedniej części, to jest ten sam silnik, troszkę lepsze tekstury, ale grafika ogólnie jest nie powala. To na pewno nie powala, bo jest po prostu już trochę nie na te czasy, a no, natomiast nie o to chodzi chyba w tej grze, tak do końca. Mm. I to myślę, że to chyba w sumie wszystko o tej grze, bo już do, dosyć powiedziałem. Powiedz mi jeszcze dużo questów pobocznych. Bardzo dużo questów pobocznych, takich zb, zbieranych w dziwny sposób, bo na przykład odbieramy jakieś fale radiowe, znajdujemy jakiś przedmiot, kogoś napotykamy przypadkowo. Dużo bardzo side questów Tak naprawdę możemy grać 100 godzin. Nie, może 100 godzin, nie wiem, co jest to nie win. 50 godzin na pewno. Mm, I jeszcze nie mieć zrobionego questa żadnego z głównej linii, bo tego jest bardzo, bardzo dużo. Czyli polecasz, czy nie polecasz? Mmm powiedzmy gdyby połączyli Fallouta New Vegas z czwórką to wyszło do coś fajnego tu trochę zeszli w dół, ale no, na pewno warto zagrać, bo to jest kolejny otwarty świat duży, świetna fabuła na pewno świetna muzyka, niektóre rzeczy trochę utrudniają grę, ale na, na pewno nie na tyle, żeby pod nie sięgać. Ja jestem jak najbardziej za, nie żałuję wydanych pieniędzy To by było na tyle, jeżeli chodzi o Fallouta 4 za chwilę przechodzimy do kolejnej premiery z tego samego dnia, a mianowicie do Warcraft 2, zwany Dead Game 2 na Słuchajcie akademickiego Radia Luz na 91 i 6 FM, a mianowicie audycji Masz, Trzy Życia, audycji o grach wideo, przed chwilą był Fallout 4, teraz kolejny duży tytuł, który się niedawno pojawił, mm, a chodzi dokładnie o StarCraft 2 i jego trzeci już, tak naprawdę, w sensie trzeci, do, dodatek. Trzecia jest, odsłona drugiej części. O, Trzecia odsłona, tak, e, mistrzostwo marketingowe, e, tym razem dostajemy rasę protosów do rozegrania i jakby ta trzecia część e, zakańcza całą fabułę e, poprzednich czyli to czy jest trylogia. To trylogia, zgadza się. W drugiej części. <laughs> drugiej części. E... Co możemy powiedzieć nowego o StarCraftie? tak? To jest gra typu RTS i to jest taki trochę hermetyczny gatunek dla mnie, bo mało osób w to gra casualowo. Ludzie, którzy grają w RTS, -y, to są tacy hardkorowi gracze, którzy chcą być najlepsi. I jeżeli nie są najlepsi w miarę krótkim czasie, to tej gry odchodzą. Co zresztą regularnie było widać po ilości osób widocznych na Battlenecie. Trzecia część to poprawiła, bo jest napływ świeżej krwi. Co możemy powiedzieć jeszcze więcej o niej? E, dodano kilka fajnych nowych opcji, e, związanych jakby z e, organizacją turniej. E, nowe, nie nowe. Te, te opcje, które są w tej chwili w postaci zautomatyzowanych turniej, były już w Warcraftie 3. E, z jakiegoś powodu nie pojawiły się w poprzednich częściach, ale za naciskami społeczności, głównie z reddita, developers postanowił to wprowadzić. Ale powiedz, na czym polega w zasadzie to automa automatyzowanie no. turniejów? W tej chwili e, udział w turnieju wygląda tak, że w, po odpaleniu klienta gry klikasz zapisz się na turniej i masz countdown, podane odliczanie rzędu, max z tego co się spotkałem to była godzina. E, mniej więcej co godzinę startuje nowy turniej, e, za który można dostać wirtualny puchar, to się wiąże z jakimiś tam dodatkowymi e, portretami w grze, o tak, każdy, każdy konto ma swój portret. E, Prowadzono też kilka fajnych innych dodatków, koopa, tak, takiego, w którym można zagrać z kolegami, z przyjaciółmi. Polega to na tym, że wybierasz sobie jednego bohatera, który w trakcie grania leveluje cały czas i z każdym następnym poziomem odblokowujemy nowe, nowe możliwości. I to w zasadzie jest główna, główna zmiana w GUI. Ale powiedz mi, jeżeli chodzi o tego koopa, mówisz, że wybieramy tego bohatera, tak? Tak. I yy, drugi gracz ma swojego bohatera, tak? Może wziąć tego samego, może wziąć innego. Eee, masz do wyboru trzy rasy w kopie nareszcie. Eee, wcześniej, tego, wcześniej w kampanii mogliśmy wybrać tylko jedną rasę. Eee. No ale chodzi mi o to, czy budujemy jedną bazę, ka czy każdy ma swoją bazę i czy gramy kampanię, czy gramy jakieś osobne scenariusze? Gracie osobne scenariusze, gracie razem, przeciwko komputerowi, który próbuje was zniszczyć. Eee, co ciekawe, te misje są dużo trudniejsze, w moim odczuciu, niż y, y, zwykła misja fabularna dla jednego gracza. Pewnie wymaga to dosyć dobrej koordynacji między dwoma graczami. I tu mam wrażenie, że Blizzard postawił trochę na ten element socjalny, którego brakowało mi wcześniej. E, jakby gra typu RTS, ona była stricte zaprojektowana na grę 1 na 1. W tej chwili ten tryb większej ilości graczy zaczyna funkcjonować, zaczyna się, zaczyna się nawiązywać nowe znajomości, przyjaźni to trochę inaczej wygląda ta gra w tej chwili. A jest możliwość grania 2x2 przez sieć? E, tak, jest możliwość grania 3x3, 4x4, natomiast... E, w momencie, kiedy próbowaliśmy grać, to w poprzedniej części to czas oczekiwania na dobranie przeciwnej drużyny wynosił 3 do 10 minut w zależności od trybu. W tej chwili po kliknięciu czekasz minutę, półtorej i widać, że, że to odżyło. Czyli jest szansa, że będą też turnieje w jakieś takie w takiej formie powiedzmy koopowej. Tak myślę. Red Bull zrobił ostatnio turniej Archonta. To jest jeszcze jeden tryb, kiedy grasz z kolegą, ale sterujecie jedną bazą. Czyli dzielicie się, że jedna osoba na przykład buduje bazę, stawia budynki, druga atakuje i ma możliwość wtedy osiągnięcia ilość APM-ów porównywalną do Koreańczyków. We dwójkę zawsze łatwiej. Może będą turnieje dwóch Europejczyków kontra do Koreańczyków. I to byłoby dobre, bo to by spowodowało, że na następnym nie być może pojawi się ktoś spoza czy dwóch, e, <śmiech> dwóch, dwóch. E, tak. Mm. Więc to jest już ostatni dodatek taki fabularny tak. do, gry. to jest ostatni dodatek fabularny. E, po przejściu wszystkich misji e, rasą protosów, dostajemy jeszcze możliwość rozegrania epilogu, e, w którym jest po jednej misji każdej z raz, ale o fabule nie będę mówić, bo to bardzo nieładnie. E, I się StarCraft 2 kończy, czekamy. Starcraft na 2 się kończy Pewnie film e, najpierw Trochę, no, to będzie taki mały spoiler e, Tak się kończy, że widać otwarcie na StarCraft 3 Ale kiedy to wyjdzie A, To jest I takie otwarcie, że może być, ale nie musi Tak jest, bo w zasadzie cała fabuła się zamyka Wszystko jest wyjaśnione, nie ma żadnych pytań Natomiast, no Można by było pociągnąć to dalej Ale Blizzard chyba nie zostali graczy na lodzie i też... Wykorzysta pewnie jakąś okazję jeszcze, żeby z graczy coś wyciągnąć, jakieś pieniądze, bo y, na pewno jakiś content będzie dokładany, jakieś rzeczy w Zapowiedzieli na Bliskonie e, możliwość e, wykupienia za drobną opłatą. U nich drobna opłata to jest w granicy w 10 dolarów e, za dodatkowe misje. E, pominięta trochę w fabule nowa ulubienica wielu graczy. E, Ciekawe dlaczego? Ciekawe dlaczego? Może dlatego, że wygląda jak Kerrygan, tylko była blondynką. E, <śmiech> Pewnie... Będzie, można, będzie można to wykupić. E... Ile tych misji będzie, na razie nie wiadomo. Dokładnie. Nie wiemy, nie wiemy, myślę, że nie będzie to cała dodatkowa kampania, to będzie kilka, natomiast podejrzewam też, że nie będzie to ostatnie, ostatni dodatek płatny. Możliwy. Ciekawe, może jeszcze jakichś innych bohaterów stwierdzą, że można ich też jakoś mocniej eksploatować. Dużo osób tam zginęło z tych, które bym chciało oglądać. O, o, spoiler alert. Eee, nie, nie, nie, w sensie z poprzednich części, ja nie mówię o trzeciej części. Aha. W drugiej, w pierwszej, w StarCraftcie 1, eee, tak, no nie bardzo widzę kogo by tam można było jeszcze wsadzić. Chociaż, nie spoilerując, no, jakaś, jakiś tam... No, ale można się mam. spodziewać, że na trójkę jeszcze trochę poczekamy z pewnością. Oj, myślę, że tyle samo co na Half-Life'a 3. I na WarCraft'a 4. To na pewno. Ach, ja jestem bardzo ciekawy, czy Blizzard kiedyś jakby zrobi coś jak w Warcraftie. W Warcraftie dodawali co jakiś czas jakieś rasy. Jestem ciekawy, czy kiedyś Blizzard wpadnie na szalony pomysł i dodajmy czwartą rasę ty nie grałeś w tą grę, ale nie mogę ci na to pytanie odpowiedzieć, bo bym spoilerował. I tu już te, w ten sposób odpowiedziałem na o to nie, pytanie. O nie, o nie, nie. Ślepy strzał. O, strzał. O, o. E, co ciekawe, Blizzard to już trochę wcześniej wprowadził darmową możliwość pogrania w StarCraft, wcale nie trzeba go kupować, jest bo wersja Starter, starter jest dostępna dla, dla wszystkich. Oczywiście nie mamy wtedy dostępu do kampanii, ale znaczy mamy dostęp, dostęp do, do pierwszych trzech misji z kampanii jest dostęp. A na Starterze, tak. okej, okay, to tego... Jest, grałem w Starter o. i po tym dopiero kupiłem sobie pełną wersję, więc mogę z, pełnym, z pełną pewnością powiedzieć, że trzy misje kampanii są dostępne no i możliwość gra, grania przez siebie. Czyli można ćwiczyć do turniejów nie mając e, pełnej Jak niversji. najbardziej, jeżeli masz kolegę, który ma pełną wersję, to już w ogóle nie masz wtedy żadnych ograniczeń, w multi możecie sobie pograć. I e... już masz ten tylko problem, że jak pójdziesz na turniej, to nie masz konta, na którym <grych> możesz grać w turniej. Nie, szkoda. Ale nie, no to myślę, może że... Dostępnić pytanie, czy umiesz 300 razy na minutę kliknąć myszką i wciskać klawisze? I to jeszcze tam, gdzie trzeba. I to nie losowo. Właśnie, no ale jest, fa jest fajnie, bo w końcu można kupić taki pełen pakiet. Nie wiem, czy mi się jakąś takiej fajny pakiet ze wszystkim, żeby różnie kupować po kawałku, tylko ja, Nie widziałem, raz. Nie widziałem tego w sklepie, natomiast trójka jakby nie wymaga poprzednich dwóch wersji, więc można ją kupić samodzielnie i tak naprawdę masz dostęp do wszystkiego, co jest ważne. I to chwili. jest ta różnica w sumie w porównaniu do Hotza, który wymagał jednak Wings of Liberty, tak? Na początku tak, w patchu 2.0 to zostało wycofane, w tej chwili mamy jakby trzeci, trzeci patch. I to jest chyba już zupełnie nowy silnik przepisany na nowo. E, wracając do silnika, spadły mi FPS-y na moim komputerze w porównaniu do Hodsa. E, Czyli grafika e, niewiele, się polepszyła. ale grafika <laughs> się polepszyła. Tak. E, to też troszkę wprowadzę w historię, bo w pierwszej części latałeś przez wszechświat e, statkiem Teran. E, w drugiej części latałeś przez Wszechświat lewiatanem, czyli takim wielkim molochem Zerg. zergów. Mhm. W trzeciej części dla odmiany latasz wielkim statkiem protosów przez Wszechświat. Niespodzianka. Niespodzianka. Dużo światełek, e. dużo shaderów, dużo potrzebna grafika. Tak. I ten statek często pomaga ci w trakcie misji. I, i, I jakby grafika i efekty specjalne, które są z tym powiązane, naprawdę zapierają. Myślę, że protosi pierwsza. mają najlepszą grafikę z tych wszystkich trzech ras. Yy, to powiedz tak, polecasz... Yy, czy polecasz graczom, którzy grają w StarCrafta i czy polecasz graczom, którzy nigdy w StarCrafta nie grali? E, dla, graczy, dla graczy, którzy grają w StarCrafta powiem tylko My Life for ire. Dla graczy, którzy nie grali, myślę, że powinni spróbować Startera i wtedy sami się przekonają. Tak jak powiedziałem, to jest dosyć hermetyczny, e, hermetyczny gatunek, e, natomiast myślę, że można w tym znaleźć coś ciekawego dla siebie, nawet jeżeli nie chcesz być prograczem, chcesz po prostu pobawić się. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o StarCraft 2 Legacy of the Void, a za chwilę powiemy o radosnym strzelaniu do zombiaków w przyszłości. Słuchajcie akademickiego Radia Luz na 91,6 FM, audycji Masz, 3 życia, czyli audycja o grach wideo i przyszedł czas na ostatnią z gier, o których Wam dzisiaj opowiadamy, czyli na... Y Dobra, ja nie będę tam, to jest drugi tytuł, Call of Duty, tak? Tak, Call of Duty Black Ops 3, Starość w porównaniu z tymi grami, o których wy mówicie, bo Call of Duty wyszło w, nie w ten piątek, teraz tylko ten poprzedni, więc mm. to już jest tak stara gra, że już połowa ludzi o niej nie pamięta, dlatego że wyszły te wasze. Ale w każdym <śmiech> razie, nie żebym miał jakieś pretensje. Może zacznijmy od tego, czym jest Call of Duty. Wszyscy chyba wiedzą, czym jest Call, Call of Duty, bo to jest chyba najbardziej znana marka gier na świecie. Czyli strzelamy. Strzelamy, początkowo strzelaliśmy w II wojnie, potem strzelaliśmy dzisiaj, w dzisiejszych czasach, a dzisiaj strzelamy w przyszłości. Niespodzianka. I tu jest ciekawostka, że Call of Duty jest zrobiona przez trzy studia. Jest pr zrobiona przez Sledgehammer, jest zrobiona przez Treyarch i jest robiona przez Infinity Ward. Ostatnia, czyli Advanced Warfare, była robiona przez Infinity Ward i była taka se. Co prawda główną rolę grał tam Kevin Spacey, ale jakoś tak... Nie, nie przyjęła się ona specjalnie zbyt dobrze. Uwielbiam Kevina. Ciekawe dlaczego. <grych> yy, w każdym razie Black Opsy są robione przez studio Treyarch, czyli to studio, które tak naprawdę jest najbardziej lubiane, jeżeli chodzi o te wszystkie Call of Duty. I o co chodzi? Jest to kontynuacja oczywiście dwójki. Przenosimy się 40 lat w przyszłość, jeszcze bardziej. Yy, I kontynuujemy jakby historię z dwójki, co ciekawe, bo w dwójce mieliśmy zamach terrorystyczny, to wiem... A w trójce przenosimy się w czasie, co prawda, w przyszłość, ale tam są symulacje, które pozwalają jakby zapobiec, zapobiec temu atakowi terrorystycznemu, no i przy okazji znalezienie sprawców. Dostajemy i to jest w zasadzie cała fabuła. Lecimy do przodu, cały czas rzucają nas po różnych miejscach, takich jak Egipt, Szwajcaria czy Iran. Wow, jak grafika? Tych grafika, grafika tych miejsc, no, one bardzo podobnie wyglądają wbrew Myślę, pozorom. to wszystko jest pusto, nam nic nie ma. Znaczy jest, no, świat przyszłości, one po prostu wyglądają wszystkie tak samo, tylko słychać po okrzykach, że to jest trochę inne miejsce. Ale nie jest tak, że nagle się pojawiły y, latające samochody i dyskoteki? Nie. O. Nie, mm. mamy zwykłe, z, taką przyszłość bardziej normalną i generalnie ta przyszłość jest taka bardziej, powiedzmy, mroczna, niż była w poprzednich częściach, bo jest wszystko takie ciemne, brudne i raczej mało optymistyczne. Wychodzi na to, że ludzie walczą ze sobą o zasoby, walczą ze sobą o władzę, walczą w zasadzie ze sobą o wszystko. Yy, no i jakie nowości wprowadzają nam tutaj twórcy? Po pierwsze, to, że jest to taka super przyszłość, to mamy bronie, które są co prawda wzorowane na tych, które znamy dzisiaj, ale mają pewnie tam jakieś dodatkowe rzeczy, typu yy, no, mamy karabin maszynowy, który może równie dobrze działać jako snajperka. Ma dobry ten Jak ma dobry celownik, po prostu celujemy na odległość i jest wszystko w porządku. Możemy strzelać kołkami, takimi gwoździami w zasadzie, które wybuchają, jak tego sobie zażyczymy. Możemy biegać no. po ścianach. To jest niespodzianka. W przyszłości będziemy biegać po ścianach. Czy biegając po ścianach możemy strzelać jednocześnie? Możemy strzelać jednocześnie i generalnie w multi to jest najlepsza opcja, ale o multi powiem później. Do tego możemy strzelać też pod wodą. Normalnymi pociskami to, to nie Kołaśnikow jest ważne. też strzela pod wodą. Wszystko strzela pod wodą w tej grze. Okay. Nawet rakietnice strzela ja ja ale Ale współczesnym kołaśnikowie. No dobrze, ale tam tutaj wszystko strzela pod wodą a i leci też nad wodę i tam zabija ludzi. Więc jest parę achievementów nawet, żeby zabić parę ludzi z pod wody. Okay. Yy, oprócz tego mamy taki kombinezon, na początku go nie mamy ale nie będę zdradzał dlaczego go mamy akurat, yy, kombinezon rodem z Cryzisa. A może coś takiego jak pan też wspomagany w polaucie? No. Na rdzeni jądrowy. Mamy, jakby, też się właśnie ulepszamy, co misję możemy sobie tam ileś punktów wydać w różne umiejętności, na przykład wyłączenie karabinów przeciwników, dużo walczymy z robotami i możemy je zdezorientować, że one strzelają do siebie albo biegną do swoich i wybuchają, nie, nie wiem skąd ten pomysł. Ja też nie. Oprócz tego możemy też przejmować drony leży sobie dron, albo przeciwnik ma drony, możemy je przejąć i wtedy kamera przeskakuje nam na drona, możemy latać i strzelać z tego drona. A to jakoś się specjalnie hakuje, czy taki po prostu klikamy przycisk... Wybieramy sobie opcje z tego swojego kombinezonu, Dwa przyciski, łapiemy i jedziemy. A to możemy ten... też y, ruchome wieżyczki przejmować w ten sposób. I, I nagle przeciwnicy mają zonka, bo ich, ich, ich wieżyczka obraca się w ich stronę i zaczyna do nich strzelać. A to jest ten świat, gdzie wszystko jest y, na, na komputer, i nawet żeby tak, skierować to... sklepienie, trzeba mieć komputer podłączony do niego? Tak, to jest jak w Watchdogsach, że wszystko hakuje jednym przyciskiem. I, I jak puścisz taką, powiedzmy, bombę tą taką EMP, to całą elektronika wyłącza. Już nie ma w y szczegółka. Jeszcze y jestem dwie misje przed końcem I się jeszcze nie zdarzyło Uuu, A to przecież jest bardzo y aktualne pomysły Ale bardzo dużo jest y No bardzo dużo jest strzelania Niespodzianka w Call of Duty y Po skończeniu trybu fabularnego Ujawnia się nam kampania zombie To jest mm. ciekawostka To lubimy A oprócz tego jest jeszcze tryb zombie W którym y trafiamy do miasteczka I w zależności czy jesteśmy sami czy w kopie, Bo w kopie można grać wszystkie tryby w tej grze Yy, musimy się bronić przed hordami zombie, które wyłażą z różnych miejsc i ewentualnie odbudować bariery, żeby właśnie ich mniej przychodziło, kupować sobie broń za pieniądze, które dostajemy za zabijanie zombie, więc to jest taki tryb fajny do grania z, ze znajomymi, bo samemu to tak jest, eh, można tam parę, parę fal przetrzymać, ale to jest takie, to nie jest dobra zabawa, aż taka jak ze znajomymi. Na to już wyjaśnił skąd te zombiaki? Właśnie, to samo pytanie. Y, tam jest, to w ogóle jest zupełnie inny setting, przenosimy się zupełnie do innego świata z tymi zombiakami. Alternatywna rzeczywistość. I tam jest po prostu, te zombie są i jest jakiś gościu, który pomaga nam niby uciec z tego miasta, a wygląda na takiego, który się po prostu dobrze bawi, że nas tam wrzucił. I po prostu też daje nam te zombiaki, żebyśmy mieli co robić. Jeżeli chodzi o multi, zmian wielkich nie ma, jest wszystko to, co było w poprzednich częściach. Oprócz jednego trybu, który jest całkiem ciekawy, a mianowicie free run. to jest taki tryb parkurowy, powiedzmy. I tu wykorzystujemy to, co właśnie zostało dodane, czyli bieganie po ścianach. Dostajemy planszę długą, po której musimy jak najszybciej przebiec i czasy nasze są porównywane z czasami innych ludzi nam widzieć tu podobieństwo do pewnej polskiej gry wrocławskiego studia. No, troszeczkę jest. Troszeczkę jest. Chociaż yy, no, nie wiem, czy w Dying nie można było, znaczy biega, biegając po ścianach nie można było chyba strzelać. A, nie można było nie. biegać po ścianach? No tam Trzeba trochę było można się zajęło. wspinać. Bo były jakieś takie opcje, tak, ale. W każdym tak. razie to jest zdecydowanie najfajniejsza rzecz w całym Call of Duty, jak. W, niektóre map mapy są małe generalnie w Multi, ale są na tyle powiedzmy skomplikowane, jeżeli chodzi o ich budowę, że wydaje się, że, że są trochę większe. Jest po prostu poplątanie z, z pomieszaniem, jeżeli chodzi o korytarze. No i jest też dużo miejsc takich właśnie przystosowanych do biegania, że. że w tym miejscu musisz pobiec po ścianie, jeżeli chcesz gdzieś do, do, dobiec. To jest tak, jak są takie sceny w filmach 3D, by był ten efekt 3D. Tak, dobra. więc po prostu zrobili to specjalnie tak, żeby y, wszystko działało i właśnie mówię, biegniesz po ścianie i masz nadal celownik, możesz sobie celować i jak potem twój przeciwnik, jeżeli dostanie od ciebie z takiego czegoś i zobaczy kilkama, jeszcze, jeszcze większe upokorzenie. Ale nie można stanąć w miejscu na ścianie. Nie. O. A jeszcze o, jeszcze przy, przy, multi, przy Multi warto wspomnieć o tym, że y, mamy jakby 8, 8 czy 9 bohaterów. Nie mamy klas tak jak w innych grach, tylko mamy 8-9 bohaterów, z których wybieram. każdy ma jedno, jedną unikalną umiejętność i jedną unikalną broń. Ja grałem na przykład taką panią, która miała łuk, który ładował się właśnie pod wpływem rozgrywki się ładował, y, licz, tam, y, no, ładował się ten pasek na ładowania całej tej broni. I ona zabija po prostu przy, przy celnym trafieniu, yy, zabija od razu i też wybuchała strzała z tego. To też fajnie wygląda, jak się używa tych specjalnych mocy. No a tak poza tym, to jest po prostu stare, dobre Call of Duty. Znaczy, no nie stare, ale jest to jedno z lepszych Call of Duty, Call of Duty z tych ostatnich. Na pewno lepsze od Advanced Warfare, nie jest lepsze od tych II wojennych. nie jest lepsze od Modern Warfare, ale jest całkiem poprawne i polecam, jeżeli ktoś dawno w Call of Duty nie grał. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Call of Duty. A teraz na koniec jeszcze audycji. Przypomnijmy o tym, żebyście oddali nasze Facebooki i YouTube. Czyli wszystko czy Wszystko ukośnik maszczy życia. Wszystko ukośnik maszczy życia. Do tego będzie też turniej niespodzianka. Na stronie Facebookowej już e, widać wydarzenie. E, będziemy organizować turniej Hearthstone'a. 20... 19, 19. 19, 19 grudnia. Turniej będzie online, będzie w internetach tak zwanych i będzie trochę rzeczy do zdobycia. Więc na pewno warto Wszystko się na nim Facebooku. zainteresować. Jeszcze chciałbym powiedzieć o takim cyklu spotkań pod nazwą Laboratorium Gier Video, który organizuje projekt Polskich Gier Video, z którym my bardzo ściśle współpracujemy. Pierwsze spotkanie już jest za nami, ale jeszcze będzie parę, w tym najbliższe 18 listopada, pod tytułem Specyfika i rozwój, rozwój gier z gatunku... Gier typu City Builders, czyli pewnie będzie jakiejś SimCity i tych podobnych. To wszystko się dzieje y, na Uniwersytecie Wrocławskim, niedaleko rynku, także zapraszamy za darmo bezpłatnie. Więcej informacji na stronie tricksterzy.pl i Od... polskie gry wideo.pl zapewne też. Zapewne też, także serdecznie zapraszamy i się żegnamy na dzisiaj. Czujemy się jak zwykle za tydzień. Byli z nami Miłosz Szymczak, Michał Dobrzycki i Michał Hawełka. Do usłyszenia. Opuści... No tak. Gosia Killer. I Ale zapewne. jestem. Gosia, Gosia Killer. I to wszystko do zobaczenia na tydzień. Cześć. Cześć. My gosh,